Gdy mówimy o kombajnie ekonomicznym, na kieszeń polskiego rolnika to z reguły mamy na myśli kombajny stare, używane, importowane z krajów Europy Zachodniej, a może właśnie nie, popatrzmy na to trochę inaczej. Kombajn nieużywany, ale nowy, importowany wprawdzie, ale nie z krajów Europy Zachodniej, lecz wschodniej, w związku z tym, że nowy, no to z gwarancją, możliwy do dostania za dopłaty unijne, no to co wybrać w takim razie. Marek zachodnich znamy dużo, marek ze wschodu znamy mało. Marka Rostsiel-Masz w Polsce jest troszeczkę znana, chociaż jeszcze niezbyt mocno. A na ten temat ja rozmawiam z panem Janem Żuraszkiem, manadżerem produktu w firmie Korbanek, siedząc w kombajnie Nowa. Nowa, jak sama nazwa wskazuje, to jest nowy model zaprojektowany dwa lata temu? Rok temu, w 2018 nasz dzień była premiera tego kombajnu. To jest kombajn do gospodarstw, nazwijmy to rodzinnych, czyli do 150 w tym momencie jest to tak naprawdę następca naszego dobrego polskiego bizona. Mamy do czynienia z kombajnem prostym, łatwym w obsłudze, za przystępne pieniądze i on jest jak najbardziej zrostowa nad Donem. Jest to fabryka w Rosji, aczkolwiek on ma wszystkie cechy, które mają zachodnie kombajny. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z kombajnem, który jest kombajnem Przystosowanym już na nasze wymogi, bo jak wiadomo rynek europejski jest troszkę bardziej wymagający niż rynek wschodni. Normy spalania? Normy spalania, dokładnie. Silniki, silniki Kumisa, amerykańskie. To jest tak naprawdę dobra inwestycja na... Lat. Maszyny projektu rosyjskiego kojarzą się z reguły z tym, że są to maszyny bardzo solidne. Widziałam w pracy kombajny tej marki i one rzeczywiście dają radę w warunkach bardzo trudnych. Na mokro dają radę mucić i się nie kopią, nie topią się, ale ceną za tą solidność wykonania, za tą jakość taką czołgową zazwyczaj myślimy, że jest wysokie spalanie. Tutaj, jak słyszałam, wcale tak nie jest. Dokładnie. Akurat siedzimy w Nowie 330, z silnikiem Guminsa czterocylindrowym 175 koni turbo doładowanym o sprzęta o zmiennej geometrii. Spalanie to jest kwestia od tego w jakich warunkach pracujemy, ale, ale tak naprawdę tutaj musimy gdzieś się liczyć z około 13-12 litrów na hektar i na godzinę roboczą tak naprawdę. No to nie są jeszcze jakieś powalające ilości. Nie, nie, nie. No tak się da, da żyć. Dokładnie. Każdy tutaj myśli, że to co się wleje to spali, jak w każdym kombajnie, aczkolwiek trzeba patrzeć na to, że jednak jest to silnik Kumis. Firma jest znana z pracy w ciężkim przemyśle, pracy w rolnictwie, więc tutaj nie ma co się obawiać o spalanie, nie ma co się obawiać o jakieś inne problemy, tylko jechać i kosić. Wspomnieliśmy na początku to taki kombajn na mniejsze gospodarstwa bo rzeczywiście kosa na oko niewiele szersza od Bizona. Ile ona ma? 3,5-4 metry? Nowa 330 jest standardowo z kosą 4 metrową w opcji można wybrać kosę 5 metrową tak, dokładnie to jest taki kombajn, który ma na polskim rynku zastąpić nam Bizona, ma być przystępny ma być dobry cenowo i ma robić swoją robotę a jeśli chodzi o cały zespół młocący czyli serce kombajnu. W nowej 330 jeżeli chodzi o serce kombajnu, to tak naprawdę mamy bęben mucący o szerokości 600 mm z 8 cepami, kąt opasania klepiska to jest 154 stopnie. Dzięki takiemu dużemu kątowi opasania uzyskujemy bardzo dużą powierzchnię klepiska, czyli 0,93 m2, czyli prawie metr kwadratowy klepiska. Jak najbardziej kombajn nadaje się do mucenia każdej uprawy, jak i kukurydzy, jest to uniwersalny kombajn jeśli chodzi o ustawianie kombajnu, ustawianie wszystkich parametrów, tych, które są istotne dla różnych upraw, no bo wiadomo, że będziemy zbierać raz groch, raz łubin, potem żyto, na koniec na koniec może ostropest, a może po drodze jeszcze len lub rzepak, czyli drobnoziarniste. Ustawienie tego wszystkiego, czyli szczelina, prędkość obrotowa bębna, wentylator, czy tym wszystkim steruje komputer, czy to się ustawia z przycisków, czy to ustawia się mechanicznie? Tutaj w nowej 330 mamy możliwość ustawienia większości parametrów z pozycji operatora, czyli z podłokietnika. Przyciskami? Tak jest. Mamy ustawienie prędkości obrotowej bębna, mamy ustawienie wiatru, czyli wialni, oraz mamy możliwość ustawienia szczeliny krepiska. Jedną rzecz, którą trzeba mechanicznie ustawić, są to sita. To jest jedna rzecz, która jest mechanicznie ustawiana, aczkolwiek ja uważam, że każdy operator powinien wiedzieć, co się dzieje za kombajnem. Czyli takie ustawienie nie sprawia problemów operatorowi, bo on wie, co się z kombajnem dzieje i wie jak te sita ustawić. I tak i tak powinien pójść i przynajmniej ze dwa razy to obejrzeć. Oczywiście, to jest tak naprawdę maszyna nie może być mądrzejsza od operatora, czyli każdy operator musi system pracy zachować. I jeszcze ostatnia rzecz, gdy już powiedzieliśmy sobie o tym, że operator musi wysiąść i zobaczyć co jest z tyłu za kombajnem no to pytanie o sieczkarnię, czy tutaj jest to w standardzie, czy to jest za dopłatą, jak to wygląda? Sieczkarnia jest w standardzie i jest bardzo prosto uruchamiana tak naprawdę na sprzęgle, które Yy, załączamy bądź yy, rozłączamy za pomocą śruby. Yy, tak naprawdę w standardzie tutaj w tym kompanii jest yy, wiele elementów. Yy, mówimy o np. czujnika strat na wycząsaczach, czujnika strat na sitach. Yy, yy. Header jest poziomowany mechanicznie za pomocą puls i sprężyn, które, które pozwalają, żeby header, nazwijmy to, pływał nad powierzchnią gleby. Yy, Uważam, że no, tak naprawdę to mamy siedząc w kabinie panoramiczną kabinę, panoramiczną szybę, czy cały header, czy to jest 4 czy 5 metrowy, widzimy w, w pełnej okazałości i nie sprawiając to problemu podczas pracy.